Od 25.1. do końca dnia. Byli znani ende des Kapitels. Wtem nadszedł ktoś i doniósł im mężowie, których wtrąciliście do więzienia. Znajdują się w świątyni i nauczają w lud.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 Wir haben gesehen, dass eine Gruppe aus dem Senedrium, nämlich die Sadduzäer, alle Apostel gefangen genommen haben. Wie jime, że pewna grupa z tej Rady 4, den wir glaube ich gestern nicht erwähnt haben, dass es diesmal wahrscheinlich alle Apostel war, nicht nur Petrus und Johannes. I to jest też różnica do tego, co się działo w czwartym rozdziale, co czego jeszcze nie wspomnieliśmy, że prawdopodobnie tutaj jest mowa o wszystkich apostołach, a nie tylko o Piotrze i o Janie. I teraz widzieliśmy, że ta Rada Najwyższa została wezwana. Kiedyś wiedzieliśmy, że nie są już tam, to byśmy wiedzieli. Bo gdyby wiedzieli, że tych, którzy powiedzieli, ich tam nie ma, to z pewnością by tego nie uczynili. Ale Bóg też przez to właśnie, jeśli to tak nazwę, użył tego, aby ten cud stał się oficjalnym czy jawnym, by był widzialny. I teraz jest wiedział, że te apostel są w tempie i leją w vers 25. I znowu jest to jawne, że czy widzimy to, że apostołowie są w świątyni i nauczają. Moglibyśmy zacytować list do Filipian pierwszy rozdział, chyba 28 wiersz, że nie pozwolili się niczym zastraszyć. Und dann sehen wir, dass sie in Vers 26 ihrem Herrn und Heiland, ihrem Meister sehr ähnlich werden. In Gimhif dem Gottesem 6. Versu, że oni w tym właśnie byli podobni do swojego pana i Vers. Jetzt e, 22 werden die Diener geschickt, um Die zu holen. bo tam, w wcześniejszych wierszach czytamy, że ci słudzy byli posłani, by tych uwięzionych przyprowadzić. Ich darf sagen, geht der Chef mit. Ale teraz okreśnę to tak, że ten szef idzie osobiście. Eine to już była taka, no, kłopotliwa sytuacja. Ale apostylii się po prostu pojechać. Ale apostołowie po, pozwalają się jakby na uwięzić czy iść z Nim Wie auch der Jesus machen sie nichts dagegen, weil sie sich einfach unter dem willen stellen. Nic nie dagegen pan Jezus, nie sprzeciwiają się, po prostu poddają się pod tą wolę. Ale die Führungsriege hat sich nicht verändert. Ale nie zmieniło się tutaj to kierownictwo. Weil man Jesus fürchteten sie das Volk. Jesz jeszcze chodzi o Pana Jezusa, to oni mieli obawy przed ludem i tutaj tak samo. Wir lesen in Markus 14 Vers 2 ist das glaube ich. Marka 14 drugi wiersch. Damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entsteht. Тільки не всівду, аби не було розлуг між людьми. І тут, читали, побоялися люди, аби їх не укаміновано. І вони тут тепер приходять перед цю Раду найвищу, odpowiedzieć na ich pytania albo usprawiedliwić się w tym sensie. Und das wir jetzt 27 betrachten. I to będziemy teraz rozważać od 27 wiersza. Może jeszcze małe uzupełnienie? Gdy tutaj to religijne przywództwo obawiało się ludu, oni też, czego się też obawiali, gdy oni uwięzili Pana Jezusa, Pana Jezusa to wtedy niesłusznie obawiali się ludu. Niepotrzebnie damals war ihre Stunde und die Gewalt der Finsternis denn wir właśnie to była ich godzina i moc ciemności und so das volk schrie так не заховував. moment nicht in Oni naprawdę w tym momencie jakby doceniali tych apostołów. Die de, der vor dem Sie Ale widzimy, że ta obawa ich była nawet jeszcze tym bardziej większa, bo bali się, by ich nie ukarbinowano. To jest ta właśnie mała różnica co do Pana Jezusa. Bo też to pole pod Ja so sehr von Satan beeinflusst war, dass die Stimmung des Volkes ganz umgeschlagen war gegen den Herrn Jesus. Więc Satan tam tak działał, że ten głos był również tego ludu tak Jest to charakterystyczne, że und 27 że ta Rada Najwyższa i ten arcykapłan pytają apostołów, pytają, stawiają pytania, ale nie pada pytanie, w jaki sposób zostaliście uwolnieni. To gewesen. Przecież to byłoby to w tym momencie jako to pierwsze najwłaściwsze pytanie. vielleicht Niederlage nicht angestehen? Niederlage. Czy może, może wstyd im było przyznać się do swojej, swojego niepowodzenia czy do tej klęski? Ale w tym pytaniu jednocześnie formułują zarzut. Innymi słowy, przecież Wam zakazaliśmy mówić w tym imieniu. A jednak, mimo naszego zakazu wypełniliście to miasto tym imieniem. A jednak, mimo naszego zakazu, wypełniliście to miasto tym imieniem. Jeszcze jedna rzecz tutaj wpada nam w oko. Nie wymieniają imienia Pana Jezusa. Może chcieli je zupełnie przemilczeć. I sagen sie auch noch am Ende von Wers 28. I pod koniec 28 wiersza mówią, Na nas krew tego człowieka. Czy oni mieli, czy mieli w pamięci te słowa, które Zbawiciel powiedział o nich? Gdy, czy gdyby Żydzi wypowiedzieli te słowa: krew Jego na nas i na dzieci nasze. I owzajem z tego synedrium. I... i tutaj ta wypowiedź tej Rady Najwyższej, że ta krew miałaby na nich spłynąć, nie miała tej myśli, jako podłożem tej myśli nie było, że ta krew Pana Jezusa została przelana ku ich zbawieniu, So sie verwanden mit dieser Aussage, dass die jüngere Rache bringen wollten über sie. Alle Antoni odebrali sposób, że uczniowie chcieli się zemścić na nich za, za to ale potem odpowiada Piotr i można tak powiedzieć, że Piotr w imieniu wszystkich apostołów trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ganz schon in 4, 19. To już mamy z 4 rozdziału 19 wiersza. In Falle haben Sie die I akurat w tym przypadku apostołowie tą zasadę zastosowali. Вони були der голосові Gottes який отримали через den і ihnen gesagt hatte, dass weiter in Tempel zu begehen. Von ihnen will die posłuchni Granicą posłuszeństwa wobec zwierzchności jest posłuszeństwo wobec Boga. I to jest obowiązujące i do dziś dzień. Mimo tego, że nie powinniśmy tego wiersza używać jako wymówki, by czynić samowolę, und in Anrundung der Regierung gegenüber unvorsam sein. Ich bin nie posłuszny wobec władzy. Dann auch einen kurzen Gedanken zu der Tatsache, dass sie im Tempel predigten. Ist ещё jedna myśl do tego, że głosili wszędzie nimi. Jan gesagt, dass es hier um eine Übergangszeit handelt. Wo bin ich mir, że tutaj jest ten czas przejściowy. Und es kann heute kein Verkündiger der Wahrheit Benedusen diese diesen werset die jaden z tych którzy głoszą prawdę um jest in nicht religischen sozialen czynszen i prawo to haben das autor zu reden nie może użyć tego Że y, głosiłby słowo w jakichś innych y, miejsca, miejscach niechrześcijańskich Na przykład synagoga albo tego typu budynki nakazaliśmy wam surowo abyście w tym imieniu nie uczyli a napełniliście nauką waszą całą Jerozolimę oni byli jednomyślnie w tym by tą, to poselstwo głosić nie keine rücksicht auf w ogóle względu na swoje życie jako, że ono było cenne dla nich i tu możemy podziwiać tą odwagą kanna zabili jetzt vor i ci morderce stali teraz przed nimi doch haben sie mehr mut gehabt die botschaft weiter zu verkünden A jednak oni mają nadal tą odwagę, by to poselstwo dalej głosić. I napełnili właśnie, tak jak tu jest powiedziane, tą nauką całą Jerozolimę. To nie, nie mogło być wydane im pięk, lepsze, piękniejsze świadectwo niż te słowa. I teraz możemy sobie postawić pytanie, czy też mamy taką odwagę, by głosić tak słowo, może? A tutaj w 30 wierszu Piotr nawet nawiązuje do, do tego. I taki buduje most, jak gdyby, żeby, to żeby ich połączyć, jak gdyby mówiąc, Bóg Ojców Naszych. steht in dem der On jest świadomy tej łaski Bożej, której doświadczył. I teraz ta łaska Boża jeszcze raz zwraca się do tych, którzy byli mordercami. Znowu mamy tutaj e, piękne, piękne przeciwieństwo, co Bóg uczynił. Das ist wahrscheinlich der dritte der to jest prawdopodobnie trzecie e, przeciwieństwo Gegensatz schon apostolskich. Immer wird das Handeln Gottes, dem Handeln der Menschen, Zawsze działanie Boże jest tutaj przeciwstawione działaniu ludzkiemu. Hier auf des Herrn Jesus jest mowa o wzbudzeniu Pana Jezusa, co jasno pokazuje, że jest to wyraźnie wyraźnie wyraźnie wyraźnie To nam uzmysławia, czy daje, jest to dowodem na to, że było to uznane przez Boga. Ale Piotr też mówi to, co mu Pan przekazuje: Wy go zabiliście. I też Właściwie było to, co powiedzieliśmy, że nikt nie mógł zabrać Panu Jezusowi życia. I podpieramy się Ewangelio Jana 10, rozdział 17 wiersz. Ale jeśli chodzi o odpowiedzialność człowieka, to właśnie oni go zamordowali. I Piotr, mocy Ducha Świętego, jakby przeciwstawia się ich odpowiedzialności, Czemu przedstawia ich odpowiedzialność. I on tutaj mówi, w jaki sposób go zamordowali? Zawiesiwszy na drzewie. Z ich strony dołożyli wszelkich starań, aby tego morderstwa dokonać. Było to świadome i chcieli tego dokonać. Der Ausdruck ist sehr offenlicht der Gott unserer Väter, hat Jesus auch bewirkt. Doch das Menne Buch Ojców naszych jest bardzo podpadające. Denn z tego Abrahams, Isaks und Jakuba. On jest Bogiem Izaka, Abrahama i Jakuba. Actually, któremu faryzeusze tak zewnętrznie co najmniej też służyli. Zbywahoten ich an uerkennen und nach seinen gedanken że go uznają i postępują zgodnie z jego zaleceniami. Das heißt, sie müssen sich da eigentlich jesus auferweckt hat z tego, że bóg Ich ojców wzbudził Jezusa, i musieliby mieć tą prawdę w poważaniu. Natomiast w trakcie tej przemowy Piotr udowadnia im, że właśnie przeciwko temu Bogu walczyli ty dzisiaj mamy kontakt z wierzącymi z innych kręgów miejsc. Zum beispielsweise muslimen, aber wir Chance ich innych religian obchod z islamu. to nie byłoby słuszne, gdybyśmy wenn wir powiedzieli Bóg Abrahama, Jakuba i Izaaka wzbudził go z martwych. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Bogdanas, Bóg jest Bogiem najwyższym naszego Pana Jezusa Chrystusa. Der Vater hat den Sohn aus dem Tod erhoben. To Bóg Ojciec wzbudził się na zmartwych. Das ist die höchste Beziehung, die wir haben. Aber damals war das genau die richtige Ansprache für die Juden. Nachher wtedy to było dokładnie odpowiednie słowo skierowane do Żydów. Denn sie hatten in Nirwe ihre Geschichte diesem Gott anbieten wollen, aber ohne in trakcie własnej osobistej historii życia właśnie temu Bogu chcieli służyć. Aber wir wissen heute immer von der höchsten Beziehung ausgeben. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir danken, diesen Gedanken noch mal In Vers 30 haben wir zuerst, wie Gott und Jesus und seinen Berg ausdult, indem er ihn Martin sagt Vers 31, ich meine Vers 30, wo es um die Auferweckung geht. Anfang Vers 30, die Auferweckung. Tutaj Brat podaje nam, że to 31 wiersz powinien być, natomiast mi chodzi o początek 30 wiersza, gdzie czytamy o wzbudzeniu Jesusa w Martwie. Die Auferweckung war der Beweis der Annahme des Werkes, der Wertschätzung Gottes für die Person und das Werk seines Sohnes. Zbudzenie Pana Jezusa z, um, z umarłych było uznaniem Boga Ojca i docenianiem Jego dzieła, które go dokonało. W przeciwieństwie do tego człowiek okazał całą, całą swoją nienawiść i pogardę wobec tej osoby indem його ihn an das kreuz genagerten da 31 a teraz czytamy 31 wiesz diesen dem die menschen den platz größter verachtung durch seine rechte durch seine macht Ми бачимо, як przez Бога moc wir sehen при die herrlichkeit des vaters in der auferstehung wirksam wird ins bityme jak chwała boga ojca bezpośrednio działała przy zmartwychwstaniu pana jezusa das wird uns in Römer 6 gezeigt to właśnie w, do Rzyma, w rozdziale. Wir sehen auch, wie die kraft und macht gottes ale widzimy również, jak Jego moc i siła współdziałały przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa. In the -the -in -er przy zmartwychwzbudzeniu i wywyższeniu. In in 31, Teraz w 31 wierszu czytamy, że Słowo nadaje Panu Jezusowi dwa takie tytuły der des hohen priesters völlig falsch war. W pierwszej kolejności te dwa tytuły pokazują, że zarzut, y, który wypowiedział arcykapłan, był absolutnie niesłuszny. Der lautete, sein blut bringen, gehört, bedeutet, sein blut. Gericht sprowadzić, ściągnąć krew Jego na nas, co w ich znaczeniu oznaczało zemstę. My wiemy, że Pan Jezus rzeczywiście w przyszłości kiedyś przyniesie zemstę Ale i sąd. Ale Piotr tu o tym nie mówi. On przedstawia zupełnie inną chwałę. Mianowicie tą, że Pan Jezus jest wodzem i zbawicielem. А це показувало, що standen die Türen der Gnade offen. A to pokazywało, że drzwi Ewangelii nadal nadal były otwarte. Noch konnten sie sich unter nadal, i, się, naprawdę, sie i właśnie to powinni byli uczynić бо würde wirklich einmal das Gericht kommen bo in naszej rzeczywiście spadnie na nich ten sąd jezscudz Це diesem ersten tytel der führer в theologikation w odnośnie tego pierwszego 3 W trzecim rozdziale Piotr użył już to określenia. PatrzlineEdit 15, dass er der Urheber des Lebens ist. W czytamy, że on jest sprawcą życia. Und dieses Wort Urheber meint einmal der Anfänger oder Begründer dieser Sache, dieses Lebens. I właśnie to słowo, sprawca, z jednej strony oznacza rozpoczynający tego życia, albo źródło tego życia. Ale z drugiej strony to określenie oznacza również, że on jest księciem, panem, wodzem tego życia, najwyższy tego życia. On jest więc wodzem, księciem tego życia hier in unserem kapitel wir einfach gesagt, він є er führer цього життя. ist tut ein naszym y, miejscu czytamy po prostu orze jest wodze tego życia dann haben wir hebrajer 2 alleteras kolejnym w, w drugim rozdziela tutaj czytamy o sprawcy naszego wybawienia 12 Anfänger і Vollender des Glaubens. Johannes ruhisch sprawcą i dokańczecielem wiary. Wir haben in diesen in diesen Tagen schon mehrmals darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied і тут das in gewissen Sinn hier auch. Die tut er erneut zu beobachten. Wie Jesus mag gekommen als der Fürst, als der Messias. Sehr wenig brauchen wir, wir mir, dass Jesus tatsächlich przyszedł jako wódz wód, księd, księd, solchen hatten sie ihn verworfen Aber dann hat Gott ihn zum Fürsten, zum Führer in einer noch viel größeren Sache gemacht. Ale z powodu tego Bóg uczynił go wodzem i księciem jeszcze y, wyższego powołania i stanowiska. Teraz jeszcze inna myśl. W tym słowie wódz znajdujemy również tą myśl, że on jest co prawda pierwszym wśród innych, ale że są tacy inni, którzy idą za tym wodzem. Wódz nigdy nie pozostaje sam, albo nie powinien. Und auch die Hohnpriester sind hier noch eingeladen, ihm zu folgen. I również, I również arcykapłanie są jeszcze tutaj wzywani, zachęcani, aby pójść za tym wodzem. <śmiech> Ale po drugie widzieliśmy, że Piotr powiedział o nim, że jest Zbawicielem. <śmiech> I jaka to jest łaska. <śmiech> Bo oni zabili syna. Odrzucali świadectwo tego, który teraz jest wywyższony ale nadal trwa oferta jest aktualna oferta łaski A Bóg es dzi dziś dzień chce udzielić przebaczenia grzechów przez łaskę eigentlich ist gold der buße mehr die verantwortung des menschen im vordergrund Gdy rozmyślamy o pokucie, to bardziej myślimy o odpowiedzialności, którą ma człowiek. Poczytamy w Dziejach Apostolskich, w 17 rozdziale, w 13 wieczu, że Bóg rozkazuje ludziom, aby pokutowali. I ta odpowiedzialność jest jak najbardziej aktualna. Але Zeit Petrus hier das selbst die Buße gegeben wird von Gott Alle mimo to Piotr pokazuje że nawet i pokuta jest jakby dziełem Bożym Ein ähnlichen Gedanken haben wir in Verbindung за нас, за мене, wir w słowie też odnośnie samej wiary Das ist das der to jest jakby środek ku zbawieniu. My z naszej strony musimy wierzyć. 2 auch, Ale Paweł mówi w liście do Efezjan w drugim rozdziale, że wiara jest również darem Bożym. Ist das für Gott, der immer noch und Cóż to za Bóg, który do, po dziś dzień chce dać i chce dać przebaczenie. A przebaczenie grzechów człowiek otrzymuje tylko na drodze pokuty. Ale Bóg tak bardzo pragnie podarować przebaczenia. I o tym właśnie świadczyli apostołowie i o tym świadczył Duch Święty. Wie er maßgeblich sagt, dass der Boss in Tirol sie Piotr chce przedstawić pewną wspólną cechę, którą miał razem z tymi Farzeuszami, aby pozyskać jeszcze i serce. Bóg, Bóg naszych ojców. Mówiąc tymi słow, słowami, ten Bóg jest przecież również i waszym Bogiem. Ale potem przedstawię Żydom całą ich winę, mówiąc wy go zawiesiliście na krzyżu, wy go zamordowaliście. To był najważniejszym wierząc, żeby się kreuzić. Ukrzyżowanie go było wyrazem największej zgardy, pogardy i znienawidzenia go. Bo samo pismo mówi, że przeklęty jest każdy, który zawisł na drzewie. Ale przez prawicę Bożą został wywyższony jako wódz i Zbawiciel Pienselemann doch lehnen können, dass sie gesagt werden, um jetzt an euch Israel Vergeltung zu üben. Teraz można by pomyśleć, że powiedzą, aby teraz do końca pewnej zemsty, ałeś tak coś mówił o zemście, natomiast Piotr o czymś innym. Er hier, um Israel, dalej, aby dać Izraelowi Możność upamiętania. Czy nie jesteśmy zachwyceni tą wielką łaską? Bóg tym, którzy ukrzyżowali i zabili Jego Syna, jeszcze raz oferuje Możność upamiętania. W innym nawet miejscu czytamy, że to Wam w pierwszej kolejności była głoszona możność pamiętania. Jaka miłość przemawia do tego ludu przez te słowa. Tu oferta zwraca się do Izraela. W Tytu 2 lezmy, że Gnady Głodz jest erschienen heiligem dla wszystkich ludzi. Ale w Tytusa 2 czytamy, że zbawienna łaska okazała się wszystkim ludziom. I teraz jeszcze kilka słów odnośnie pokuty i przebaczenia. Pokuta nie oznacza dokonywać się pewnych takich ćwiczeń pokutnych, jak na przykład Pójść na kolanach do Rzymu. Pokuta oznacza przyznać się do własnej winy i uznać, że zasługuje na sąd Boży z powodu tej winy. Najlepszy przykład, który ja znam, to jest ten złoczyńca na krzyżu. Dokładnie te dwie rzeczy uczynił. Najpierw osądza siebie samego tymi słowami, mówiąc, że zasługujemy na to, co nam się dzieje, ale równocześnie usprawiedliwia Boga, mówiąc o Panu Jezusie, że Ten nie uczynił nic nieprawego. Ale zawsze, te dwie rzeczy uczyniły, Ale zawsze, kiedy te dwa określenia są przedstawiane w słowie razem obok siebie, to pokuta jest wymieniona najpierw. Tak na marginesie komentarz. W Niemczech jest coś takiego, mówię o tym, ponieważ jest tu wiele z Niemiec istnieją nowsze, e, e, bardziej czasowe tłumaczenia Biblii, to słowo, bus", bus", nicht gdzie to słowo pokuta świadomie jest e, zmienione na inne określenia. Mowa jest na przykład o powrocie, zwrocie z pewnej drogi, oczywiście to też mówi o pokucie ale pokuta zawiera w sobie znacznie więcej niż to, co mówiłem. Tak jak to mówiłem przed chwilą. Dalej Apostoł mówi w 32 wierszu, że my jesteśmy świadkami tych rzeczy. Nie oznacza to, że, nie oznacza to tylko, że byli świadkami tych rzeczy. Tych, tych, tych wydarzeń. Auch. Owszem, też. Bedeutet, auch haben, haben. Ale oznacza to również, że byli świadkami przekazującymi tych wydarzeń. Sagen sie, Geist, Dalej mówi, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. Jejny Geist ma wierksame kraft, zu diesem Zeugnis in den Aposteln jakby była mocą działającą dla, do tego świadectwa w tym świadectwie und wir haben hier eine erfüllung der voraussage von johannes 15 I to co tu czytamy jest jakby spełnienie prorocznych słów z Ewangelii Jana 15 rozdział gesagt, Tam czytamy 26 gesagt w 26 werchu wenn der sachwalter das ist der heilige geist gekommen ist Der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er, Geist, von mir zeugen. Aber auch ihr, Apostel, von Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja Wam poślem od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. um Izrael do usyl vorgabung der sünd zu geben. Das ist wunderbar. Die Tür für Israel als Volk war noch nicht zugeschlossen. To This jest bardzo, schon gesagt, ob du szczęście mówił, tuturnum bus, po Also hätte Israel Buße getan, hätte Gott den Herrn gesandt. Aber wie es Bibel um das Reich aufzurichten, aber bis zu diesem Augenblick war die Tür für das ganze Volk noch offen. до tego, do tej chwili tutaj ten, żeby dowiedzać cały czas o Pater. Sie war 7 am Ende, die 7. rozdziale przy ukamienowaniu Szczepana ludzie ja zapowiedzieli też i anschaft hinter ihnen hier stehen wir wollen nicht dass dieser über uns herrsze i daarom gdy oni wypowiedzieli te słowa nie chcemy aby e, on nad nami panował nation i dam krok po kroku pan zwraca się w kierunku narodu ale to zajęcie się Izraelem jeszcze nie skończyło się. Zu każdym czasem jest Gąd pobywane, o każdym czasie było to upodobanie Boga, Boga, by e, wybawiać tych z Izraela. Der, Resztę z Izraela. Der gehörte aber zu christlichem Verzamnum und nicht mehr zu Judentum. Ale oni należą do chrześcijańskiego zgromadzenia, a nie do żydostwa. Czwarty apostol Apostol Paulus i tak też apostoł pisze w liście do Rzymian, ale jest to und über und überrest według wyboru łaski. Wie gesagt, I jak ona należy do zgromadzenia. Kommen, wieder erfüllen wird. Wir werde den czas, gdy to zdanie będzie spełnione. Um, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben aby dać Izraelowi y, tą pokutę i przebaczenie grzechów. To się wypełni pod koniec y, wielkiego ucisku. To się wypełni pod koniec wtedy Bóg im da temu Izraelowi, tej reszce to upamiętanie i odpuszczenie grzechów. Zobaczy się, ten satz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 dać im możliwość upamiętania się odpuszczenia grzechów. I gdy Gnade, rozmyślamy o tej łasce, która jest widoczna dla resztki przez wszystkie czasy. to jest to nachdenken, die in bardzo dla nas ważne, byśmy To zachowali w naszych sercach, co właśnie słyszeliśmy, że resztka w czasach łaski należy do zgromadzenia. Dlaczego to podkreślam? Ich das? Dlatego, że w dzisiejszych dniach szerzy się dosyć mocno między wierzącymi dziwny pogląd weil in heutigen Tagen unter den gläubigen immer mehr eine eine seltsame überzeugung ähm sich mehrt es ist niee coś pomiędzy żydostwem a chrześcijaństwem nazywane mesjanistycznymi żądami das ist etwas irgendwo was so zwischen dem christentum und dem judentum liegt, Ich würde das lieber gar nicht erwähnen, aber man trifft das doch sehr oft heute. Mit Schmorge, jakiś brat, by parę słów więcej do tego powiedzą jak do tego klasyfikowania właśnie Żydów jako wierzących podejść. Filełka nam dura noch ein bisschen das ergänzen, wie man dem Из айнортнун фон дизер группе, вielleicht hat jemand etwas mehr Wissen zu diesem Thema, könnte das wir erörtern. Just tylko krótko, jeśli chodzi o ten 31 denn um, über den Sadduzäern die, die, die Auferstehung leugneten der wurde 110 де ebenfalls eine erfüllung von psalm 110 jetzt sagen wir schon pan pan pan musiąć po prawicy mojej lesen dass der herr zu meinem herr sprach setze dich zu meiner rechten to, to Piotr i apostołowie, że tego wywyższył Bóg. Tą prawicą finden wir in den Worten, die Petrus hier ausspricht, dass Gott ihn diesen Jesus erhöht hat, swoją, to jest ta prawica, autorytetu i mocy bożej. I tym samym było to potwierdzenie, że jego dzieło zostało przyjęte. Durch diese Tat hat Gott bestätigt, dass er sein Werk anerkannte. Wir sehen dann das Wirken właściwie, Jesus również podobnie rozpoczyna się list do hebrajczyków, że ktwamy on, który dokonawszy oczyszczenia z grzechów zasiadł po prawicy majestatu Bożego. Er, er to potwierdza tutaj w tych słowach właśnie słuchaczom tych tym Saduceuszom, temu stromnictwu całe, które nie wierzyło w Pana Jezusa i jak słyszeliśmy, zgładzili go zawiesiwszy na drzewie. Petrus jetzt dieser Gruppe, den Sadduceern, die dem ganzen nicht glaubten und den Herrn Jesus durch Hass ans Kreuz gebracht haben. W drugim rozdziale, kiedy Piotr głosił swoje kazanie, tam wzywał również do upamiętania. Als Petrus Kapitel 2 gepredigt hat, hat er ebenfalls zur Russe aufgerufen i potwierdzą im że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg tego którego wy ukrzyżowaliście. On hat dort noch zusätzlich bestätigt, dass Gott ihn zum Herrn zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ale widzimy, że tu reakcja jest całkowicie inna. Glaub, Reaktion, Reaktion ganz andere. Bo tu padli wściekłość, we wściekłości chcieli ich zabić in в um, in Rage sozusagen geraten sind und sie töten wollten. In druhim rozdziale możemy czytać o tych, którzy rzeczywiście byli przeszyci do głębi pytając co mamy czynić na jawie, Wir sehen wir sehen also wie unterschiedlich die Reaktionen sein können wenn sie die Wahrheit hören. Je Zustimmung wenn das gewissen berührt wird dann es, tut es entweder wutze und und äh, sich albo zatwardzi się i zareaguje nienawiścią i złością. Czy dzisiaj nie mamy tak samo z tym do czynienia? das nicht genauso? jeśli chodzi o grupy znane słowo Boże więc o grupach gdzieś, gdzie das wort Gottes kennt und nennt z naszego punktu widzenia 1 koronian 10 32 my lezimy z mojego 1 Korinthian 10 wers 32 Są trzy grupy. Nie bądźcie z gorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. So z das Z tego punktu widzenia albo ktoś jest jeszcze Żydem, który nie stał się częścią Kościoła? Und in bit wie die die Menschheit so eingeteilt, entweder ist jemand ein Jude, also jemand, der nicht der gläubigen Kirche, der i ule noch griechisch Es ist wirklich sehr schön diese Sprache der Gnade hier bei Petrus Das piękno oglądać tą mowę łaski przy która utrobić w kagra Aber dann schon deroch, dass er hier nicht sagt, dass Gott ihn zum Herrn und Christus gemacht hat, das hat er schon vorher mal gesagt. Ich spreche nicht, er, że Bóg go uczynił panem i Chrystusem. Tutaj tego nie äh, tak nie mówi, sondern das er sagt, er hat ihn zum Führer und zum Heiland gemacht. Aber sogar mówi uczynił go i Das ist Intencją jest to wezwanie do pokuty, Jeder, bekehrt, Każdy, który nawróci się do Boga, Musi pokutować. Och glaube ich, dass diese Buße in Bezug auf das Volk Israel noch einen besonderen Aspekt hat. A jednak uważam, że ta pokuta w stosunku do Izraela ma szczególnego rodzaju aspekt. hat która, tego nie ma właśnie, jeśli chodzi o nas, którzy nie jesteśmy z Izraela. Ta y, pokuta, przynajmniej w tamtych czasach, gdy to się dzieje, zawiera w sobie wypowiedzenie słów, my ukrzyżowaliśmy naszego Mesjasza. Попута Ізраїла. Попута Ізраїла. Попута Ізраїла. І це власне сказав Піот в часі своєї першої І ця відповідь була, що ми І ця їх серця і стом тих слова. Що ми маємо робити? Якщо ми цієї сіні швидніші, нашого Месію закрутили. W tym wypadku gdy my jesteśmy winni tego, że naszego mesjasza ukrzyżowaliśmy. Jezus sagte, Pan Jezus mówi, że Duch Święty, gdy przyjdzie, on odwiedzie ten lud ogrzechu. Und dann sagt er, erklärt er das später und sagt von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Że jak Duch Święty przyjdzie przekonać świat o grzechu, ponieważ, ponieważ nie uwierzyli we mnie. Das, das war ihre Sünde. To był właśnie ich grzech. Nie uwierzyli w Pana Jezusa i odrzucili go. Glaube, das immer recht. I myślę, że ta pokuta w stosunku do nich ma główne właśnie ten aspekt. Interessant що dass bei dem Kerkermeister der Herr oder Paulus gar nicht sagt tut Buße, цей пункт an den Herrn Jesus. Da wird dieser Punkt fast übergangen. Eins die chodzi o tego äh, strażnika więzienia, strażarza więzienia, to äh, Paweł do і тут väter petrus sich eins macht mit denen zu denen er spricht der sagt wir kommen aus diesem volk das die väter hatte ich tutaj podkreślijmy też kippokrotnie że gdy piotr mówi bóg ojców naszych że on w tym momencie jedna się Wy go zabiliście. Od my das ist auch betont. Wir sind seine Zeug. jesteśmy jego świadkami, to jest też podkreślone. Und auch der Heilige Geist. Die übrigens zu geweiht. Chciałbym je noch eine Frage. Ich sehe sagte der Heilige Geist war die Kraft, in der sie das Zeugnis ablegten von einem auferstandenen und verherrlichten Herrn. Herreinze powiedział, że oni złożyli to świadectwo e, o zmartwychwstałym e, panu. Aber ich frage mich, ob dass der heilige Geist sorge ist noch einen einen zusätzlichen Charakter trägt als nur, dass er die Kraft in den Zeugen war. Чи der heilige geist der święty był tylko tą mocą y, tych uczniów. czyś tam świadectwa tych uczniów? er war er zeuge von, von dingen, albo był, nie, bez пощрення, był świadkiem tych, które, tego, którego nie byli y, świadkiem. Meine, ja myśl, ja mam ja to tak rozumiem. Die Jünger waren Zeugen der Auferstehung des Herrn Jesus. Das ist keine Frage. Aber dann fuhr der Herr Jesus auf in einer Wolke. Zehn Tage später in 10 dni 40 Tage später. 40 dni und dann heißt es, und sie sahen ihn nicht i tam jest napisane i nie widzieli go. Alles, mit dem Herrn Jesus geschah. Wszystko co później działo się z Panem Jezusem, Davon waren sie keine Augenzeuge. Tego świadkami nie byli tymi naucznymi świadkami. Dabei, sagte, nie byli świadkami tego, als Bóg do niego powiedział: "Siądź po prawicy mojej." Так було записано в Piswak, aber Augenzeugen davon waren sie. були. die min naucznymi świadkami nie byli. Aber der heilige Geist, aber Duch Święty, ich möchte doch sagen, der, w, w, w der kam ja erst спітер, 10 Tage später herab nachdem der Herr Jesus in den Himmel gefahren war. Po tym, gdy Pan Jezus wstąpił do nieba, 10 dni później wstąpił Duch Święty. On był świadkiem tych rzeczy. Tego zajęcia miejsca Pana Jezusa po prawicy Bożej. Ja myślę, że to jest takie szczególne świadectwo Ducha Świętego das vor allem dann Павла в цій великій großer Kraft gelecht wird wie sie erst gegen später durch Papaw in tej wielkiej mocy jest podane also noch einmal ganz sicher Teraz zrobimy przerwę. Ja mam jedzenie pauzy. Przerwa 15 minut.